Dzień dobry wszystkim. Czy ktoś pamięta, o czym mówiłem ostatnio? Przypomnę, mówiłem o woli Bożej, tak? I trzech zasadniczych elementach składowych. Dzisiaj nad trzecim elementem się pochylimy bliżej, nieco. Ja przypomnę tylko o pierwszych dwóch składowych elementach. Pierwsze składowe to jest Boże przeznaczenie dla twojego życia. Boże przeznaczenie to jest doskonała Boża propozycja dla nas, to wskazanie dla nas celu. W księdze Jeremiasza na przykład jest napisane, do Jeremiasza Bóg powiedział, wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. Więc zanim Jeremiasz się urodził, było jakieś przeznaczenie nad jego życiem. Już zanim się urodził. Tak samo jest jakieś przeznaczenie, Boże przeznaczenie nad twoim życiem, jakaś rola do spełnienia, i czy Jeremiasz mógł się rozminąć ze swoim przeznaczeniem? Oczywiście mógł się rozminąć wiele, wiele razy. Tak jak pamiętacie, mówiłem, przeznaczenie to nie jest taki film, który odgrywamy tutaj tylko swoją rolę na ziemi, ale możemy się rozminąć z Bożym przeznaczeniem. I wiecie, kiedy sobie o tym pomyślimy, to jest niesamowite, kiedy mijamy jakiegoś pijanego człowieka na ulicy, prawda, że jego przeznaczenie mogłoby być apostolstwo, proroctwo, wynalezienie jakiegoś leku. I cały czas właśnie nad nim jest to przeznaczenie, tylko pytanie, czy on się w tym momencie nie rozmija z, z przeznaczeniem od Boga. Więc widzimy, że możemy rozminąć się z przeznaczeniem i Boże przeznaczenie, tak jak powiedziałem, to jest cel Boży dla ciebie. I pytania, które odpowiada na to, na Boże przeznaczenie, to jest, jakie jest Boże przeznaczenie dla mnie? Jaki jest cel Boży dla mnie? Czyli generalnie, gdzie mam iść? W którą stronę podążać? W którym kierunku? I czy w ogóle widzisz jakiś cel w swoim życiu? To jest takie podstawowe pytanie. Bo zdarza się, że kiedy celu, nie ma celu w naszym życiu, to jest słabo, prawda? To wtedy brakuje motywacji, żeby w ogóle gdziekolwiek zmierzać. Także Boże przeznaczenie odpowiada na pytanie, gdzie? Drugą składową woli Bożej jest plan Boży. Plan Boży mówi o tym, w jaki sposób osiągnąć ten cel. To jest po prostu droga do celu. To jest odpowiedź na pytanie, jak... I mówiliśmy o tym, że Boży Plan może się zmieniać w naszym życiu, w zależności od tego, w jakiej sytuacji się y, znajdziemy. Podawałem ten przykład banku, że kiedy okradniesz bank, to najprawdopodobniej przeznaczeniem dla Ciebie nie było więzienia. Ale skoro zrobiłeś, popełniłeś taki czyn i zbierasz tego konsekwencje w postaci tego, że znalazłeś się w więzieniu, to w tym momencie zmienia się Boży plan, dostosowuje do, twojego, do twojej sytuacji i prawdopodobnie Bóg pomoże ci przejść przez to więzienie. Na przykład w taki sposób, w jaki sposób pomógł Józefowi, tak jak ostatnio mówiliśmy, prawda? I mówiliśmy o tym, że niezależnie od tego, w jakiej sytuacji w życiu się znajdziemy, co nabroimy, co okropnego zrobimy, to Bóg ma zawsze nowy plan. Pamiętacie w ogrodzie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, dla mnie to jest niesamowite, że kiedy oni to zrobili, dokonało się, no można powiedzieć, trzęsienie ziemi w duchowym świecie. A Bóg tak jakby nigdy nic, tak jak codziennie przychodził do Adama i Ewy, tak samo i w tym dniu przyszedł w łagodnym powiewie. Dla mnie to jest pierwsza manifestacja Bożego miłosierdzia i łaski. Amen. I Bóg zadał to pytanie, co, gdzie, co robisz, Adamie, gdzie jesteś? Nie dlatego, że nie wiedział, gdzie Adam jest, tylko dlatego, żeby mu pokazać, w jakiej sytuacji się znalazł żeby sobie sam Adam mógł odpowiedzieć. I, I znowu mówię, Bożym przeznaczeniem dla Adama i Ewy nie był ból, strach, skażenie, to wszystko, co teraz przeżywamy. Bożym przeznaczeniem dla Adama i Ewy i dla ich potomstwa, czyli również dla nas, było wieczne życie w raju, bez bólu, bez strachu, bez cierpienia, bez braków i tak dalej. I wiecie, dla mnie... Boży cel, jakim jest tysiącletnie Królestwo i Wieczne, to jest nic innego, jak powrót do tego przeznaczenia z ogrodu Eden. I my pamiętamy, kiedy stało się to nieszczęście, Bóg miał natychmiast nowy plan. Bóg nie spanikował, Bóg nie skreślił Adama, tylko powiedział, ok, jesteś w takiej i takiej sytuacji, będziesz teraz, no niestety cierpiał ból, te Ewo również, ale Bóg powiedział wtedy do węża, będzie nieprzyjaźń między tobą, a potomstwem kobiety i będzie tak, że owszem ty ukońcisz potomstwo w piętę, a jej potomstwo zmierzy ci głowę. I to było ewidentne proroctwo o Jezusie, tak zwana protoewangelia. Tak widzicie, już wtedy był Boży Plan Zbawienia. Tak samo Eliasz, nie wiem, czy pamiętacie ten moment, kiedy on no, dał plamy, po prostu dał plamy, przestraszył się kobiety, Izabel, która napisała list do niego, że jak nie przestanie swojej działalności, to będzie z nim źle, no i on się przestraszył i gdzieś tam uciekł. I pamiętamy tą sytuację, kiedy leżał pod krzakiem jałowca i życzył sobie, i mówi, po prostu mówił, Boże, jest, ja nie jestem lepszy od innych, po prostu weź mnie u katrub i skończy się ta męka. Wiecie co, ja myślę, że Eliasz zrobił coś, o czym Biblia nie mówi do końca. Mówi nam ogólnie o tym, że on tam przestraszył się Izabel i uciekł, ale myślę, że on zrobił coś takiego, coś tak paskudnego, co sprawiło, że gdybyśmy wiedzieli w pełni, co, co zrobił, jaka była jego postawa, to prawdopodobnie straciłby w naszych oczach. Tak samo jak podejrzewam, że stracił w oczach Izraelitów, którzy kojarzyli go, pamiętali z tych zwycięstw, z prorokami Baala i tak dalej. Elia zrobił coś takiego, co, gdzie zawiódł ludzi. Potężnie. I znowu ten delikatny powiew, przyjście Boga w tym łagodnym powiewie, ja myślę, że to te, takie jest odniesienie do tego, jak Bóg postąpił w raju, prawda? Pamiętacie tą sytuację, kiedy Bóg wyprowadził Eliasza na górę choreb, znowu, znowu zaczął zadawać mu pytania, jak, jak, jak Adamowi. Tylko wówczas Bóg zadał pytanie Adamowi, gdzie jesteś, a tutaj Eliaszowi, co robisz, prawda? I pamiętamy tę sytuację, że najpierw był wicher, później trzęsienie ziemi, ogień, ale w tym nie było Pana i dopiero Eliasz wyczuł, że Bóg przyszedł w tym łagodnym powiewie. Wiecie, z jednej strony to jest lekcja o tym, że Bóg nie manifestuje się tylko w takich spektakularnych rzeczach, ale w takich zwykłych, takich nieoczywistych, ale z drugiej strony też wierzę, wiecie, że to była manifestacja Bożej łagodności, miłosierdzia dla Eliasza. Który zdawał sobie sprawę, że, że po prostu zawiódł, ale Bóg mu pokazał, że on dalej ma dla niego miłosierdzie. I pamiętacie, co wtedy Bóg powiedział? Dał mu nowy plan: pójdziesz na Maścisza Hazaela, pójdziesz na maściz Jechu, pójdziesz na Maścisza Elizeusza, same konkrety wiecie. Eliasz znalazł się w takiej sytuacji, i Boże plan natychmiast się zmienił, i Bóg po prostu miał nowy plan dla niego. I tak samo jest w naszym życiu, że bez względu na to, jak, jak zawiedziesz, Bóg zawsze ma nowy plan i zawsze będzie miał plan. Amen? I trzecim ważnym elementem związanym z realizacją woli Bożej w twoim życiu, to o czym wspomniałem poprzednio, są motywy twojego serca, dla których robisz to, co robisz. Jeśli chodzi o motywy, to jest pytanie, tak jak o, na temat przeznaczenia gdzie, na temat planu jak, to na temat motywów dlaczego. Dlaczego robisz to, co robisz? Jakie są motywy twojego serca w tym wszystkim, co robisz? Jakie są intencje, najgłębsze zamiary, zamysły, pobudki? Dlaczego podążasz do celu? Dlaczego robisz to, co robisz i co cię tak naprawdę motybuje? motywuje? Bardzo ważne jest to drugie dno, motyw gdzieś na dnie naszego serca, naszej duszy, prawda? Czasem nawet ważniejsze są motywy twojego działania niż samo działanie. Czasami, wiecie, motywy twojego serca mogą kompletnie zmienić kontekst tego, co robisz. Jakiś czas temu, całkiem niedawno, byłem na paintballu. No i tam żeśmy sobie biegali, hasali. Ja próbowałem tak, jak uczyli, tam szczerbinka, muszka i tak dalej, celowałem. Ale wiecie, gdzieś tam w hektary to szło i tam mi powiedział tam, tam instruktor, panie, te, te celowniki to dawno są już tam zwichrowane, to, to na czuja trzeba strzelać. Wiecie, i, i to jest wiecie, dobre porównanie, jeśli masz cel, którym jest Boże przeznaczenie, masz ten nabój i strzelasz do tego celu, chcesz trafić, to jeśli masz zwichrowany celownik, to, to słabo trafisz. I ten celownik można porównać do motywu naszego serca. Jeśli twoje motywy serca są słabe, krzywe, im bardziej są niewłaściwe, tym bardziej nie trafisz do celu. Zły motyw jest jak zły celownik, który sprawia, że nie trafiasz dokładnie tam, gdzie chcesz. Im silniejszy jest niewłaściwy motyw, tym bardziej oddalasz się od celu. Wiecie, ja widziałem parę ludzi, dla których niewłaściwy motyw, mimo że czasami robili nawet właściwe rzeczy, doprowadził do upadku. Czytałem o kilku kaznodziejach, którzy mieli niewłaściwe motywy i upadli w swoich służbach. Mówiliśmy ostatnio o Józefie, prawda? Wiecie, który prawdopodobnie przez niewłaściwy motyw znalazł się w studni. Więc widzicie, niewłaściwy motyw prowadzi nas w niechciane miejsca. Motyw serca, intencje są czymś często tak bardzo głęboko ukryte i zakorzenione w nas, na dnie naszej duszy, że czasami są poniżej świadomości i my ich nie widzimy. Nie jesteśmy ich świadomi. Dopiero właśnie jak dokładniej spojrzymy w głębi naszego serca, Albo jeśli Bóg nam pokaże, to zaczynamy te motywy widzieć. I wiecie, to jest tak, że właśnie tylko sam Bóg dokładnie zna motywy naszego serca i tylko On jest w stanie nam je objawić i pomóc nam je zastąpić niewłaściwymi intencjami, tymi, które są dobrymi i właściwymi. I wiecie, to jest też lekcja taka, że my czasami próbujemy określić czyjeś motywy i wiecie, czasami wchodzimy w kompetencje Boga. Bo my nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkiego, nie jesteśmy w stanie zobaczyć całego serca człowieka i wiecie, my możemy komuś zarzucić, aby on to powiedział dlatego, że mnie nie lubi, albo on to zrobił, żeby się komuś tam podlizać, podczas gdy tak naprawdę nie mamy racji, źle interpretujemy czyjeś zachowanie, Źle odczytujemy czyjeś intencje wiecie, i mylimy się i czasami bywa, że krzywdzimy kogoś, zarzucając mu niewłaściwe intencje, mimo że te intencje nie, takie nie były. Tak więc pamiętajmy o tym, że potrzebujemy być ostrożni w ocenie czyichś intencji, bo łatwo się pomylić. To jest taka specyfika, że my nawet sami możemy być przekonani o tym, że mamy właściwe intencje, podczas gdy tak nie jest. Kwestia intencji, kwestia motywacji jest czymś bardzo takim subtelnym i trudno uchwytnym wbrew pozorom. Kiedy widzimy, że ktoś robi coś, prawda, co nam się nie podoba, to lepiej założyć, że ma dobre intencje i w ten sposób podchodzi do kogoś. Więc ważne jest, co robisz, ważne jest też, jak robisz, ale czasem właśnie najważniejsze jest to, dlaczego robisz. I o, zajrzyjmy sobie na Mateusza, 6 rozdział 1.6, to jest znany fragment, Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąm przed sobą, jak czynią to obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierając zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoje. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swojego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I jeszcze 16. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obudnicy szpecą bowiem, Twarzy swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą, zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz się, namaść oliwę głową swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościś, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Wiecie, na pierwszy rzut oka mamy tu podane przez Jezusa trzy filary pobożności. Dawanie, wspieranie potrzebujących, modlitwa i post. I wiecie, mimo, że są tu jakby trzy różne rodzaje pobożności, to mamy tutaj wspólny element spinając jakby to wszystko. To jest właściwy i niewłaściwy motyw działania. Widzicie to? Nie chodzi o to, żeby oczywiście, żeby nie, ko nie mówić komuś, że coś dajesz, prawda? Ktoś pyta, się, to, to jest od ciebie, tak? A ty, my, pamiętając ten fragment, prawda? Nie, nie, nie, ty kłamiesz, że to nie, nie ode mnie, nie? Żeby nie wydało się, że to lewica... Prawda, lewica, prawica i tak dalej. I wiecie, to nie chodzi o to. To jest pewna, to jest tego samego rodzaju hiperbola, wyolbrzymienie, jak to o odcięciu sobie gorszącej dłoni i wyłupieniu oka. Tak naprawdę Jezus dotykał tutaj kwestii właściwego motywu, zarówno co do dawania, wspierania potrzebujących, modlitwy i postu, prawda? Jezus wytknął tutaj nie, faryzeuszom niewłaściwy motyw, Wytknął faryzeuszom po prostu to, że za robieniem tak szlachetnych rzeczy, jak dawanie, modlitwa, post, stoi zły motyw, chęć podobania się ludziom. prawda, I udawanie, że to jest coś, co jest zrobione dla Boga. Dlaczego faryzeusze to robili? Żeby spodobać się ludziom. tak? Jest tu pewien rozdźwięk między tym, co robię, a tym, dlaczego to robię. Ten rozdźwięk to jest nic innego jak hipokryzja. Widzicie, tutaj wybrzmiało kilka razy słowo obłudnicy. To jest greckie słowo brzmiące hipokrytes prawda? Wiele mówiący. więc jeśli jest pewien rozdźwięk między tym, co robisz, co mówisz, a tym, jakie masz myśli, ukryte motywy, zamiary i tak dalej, to jest sygnał, że, że, może chodzić, że możesz chodzić po prostu w hipokryzji. I czasem spotykałem ludzi, którzy mówili mi, że chcą mi pomóc, a tak naprawdę ja widziałem, że oni coś tam chcieli ode mnie wyciągnąć. To jest hipokryzja, tak? Zdarzało się też na przykład, że faryzeusze zadawali Jezusowi jakieś pytanie, udając, że chcą się czegoś od Niego dowiedzieć, podczas gdy tak naprawdę, wiecie, oni sobie myśleli, że jak Jezus odpowie na to takie kłopotliwe pytanie, to, to Jezus po prostu się ośmieszy, skompromituje. I co Jezus wtedy robił? Najczęściej odpowiadał pytaniem na pytanie. Nawet poprawne duchowe działania mogą przynosić gorzki owoc, jeśli stoi za nimi zły motyw. I musimy o tym wiedzieć i pamiętać. W tej historii możemy. Warto tutaj zauważyć, że zapłatę dostaje tutaj zarówno faryzeusz z niewłaściwymi motywami, jak i człowiek z właściwymi motywami działania. Prawda? Z tym, że faryzeusz otrzymuje zapłatę od ludzi, a człowiek z właściwym motywem w tej historii, ten, który zamknął komorę i tak dalej, żeby. Nie, nie, robił coś w ukryciu, dostał nagrodę od Boga. I wiecie, dlaczego? Nie wiem, nie wybrzmiewa to we wszystkich tłumaczeniach, wybrzmiewa, tylko, wybrzmiewa to tylko w Biblii Gdańskiej. Biblia mówi, że ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie jawnie. Odpłaci Tobie w jawności. Co to znaczy? To znaczy, że będzie po pierwsze to widoczne dla Ciebie i widoczne dla innych, że jesteś błogosławiony. Ja myślę, że warto to jawnie uwzględnić. Tak więc widzicie, to nie jest tak, że Bóg się będzie mścił za zły motyw. To nie jest tak, że Bóg będzie karał za zły motyw. On po prostu pozostawia człowieka z jego krzywym motywem i konsekwencjami, jeśli ten nie chce się zmienić, które sprowadzają zły motyw na niego. Tak? To nie Bóg nas sądzi i karze, to nasz krzywy motyw pustoszy nasze życie. To się po prostu nie opłaca. Tak samo jak nie opłaciło się Józefowi, który wylądował w końcu w końcu w studni, prawda, i musiał tą okrężną drogą dojść do tego przeznaczenia, które Bóg miał dla niego. Gdzie po drodze była rozłąka z rodziną, cierpienie w więzieniu. Prawdopodobnie opóźniło to się o parę lat. Przecież nie no, właściwy czas, bo akurat czas głodu był. Akurat na czas głodu Józef zdążył wskoczyć w swoje przeznaczenie. Ale to była taka droga na około. I wiecie, Bóg nas nie sądzi i nie każe za nas krzywy motyw, ale kiedy Bóg widzi kogoś z właściwym motywem, wiecie, ja wierzę, że on wstaje z tronu spodekscytowany i rozkazuje aniołom, żeby, żeby, aniołom, żeby działali na korzyść tego człowieka. Jest z motywem tak, że możesz robić nawet coś nie do końca trafnie, ale jeśli stoi za tym właściwy motyw, to ostateczny owoc tego będzie dobry. Możesz coś robić niezgrabnie, Coś nie do końca Ci może wychodzić, ale jeśli stoi tym właściwa intencja, to estetyczny owoc może być dobry. Oczywiście nie przesadzajmy, dobra intencja nie załatwi wszystkiego, bo gdybym się, gdybym się dowiedział, że na przykład boli Cię kolano i miałbym dobre intencje, żeby Ci pomóc, miałbym dobre nastawienie, że dzisiaj mogę wszystko, zaproponowałbym Ci to, że zrobić, Ci właśnie operację nożem kuchennym, tak żeby, żeby Cię uzdrowić, to prawdopodobnie byś szybko powiedział, że, że już, się, już się nic nie boli. Tak więc my widzimy, że ważne są intencje, ale również ważne są kompetencje. I najlepiej jakby intencje szły w parze z kompetencjami, z umiejętnościami, które nabywasz przez doświadczenie prawda? i po prostu przez uczenie się. Tak więc o tym też pamiętajmy. Od czasu, do czasu warto sobie zadać właśnie to pytanie, dlaczego coś robię? I lepiej nie odpowiadać zbyt szybko, wiecie, bo my mamy dla siebie gotowe odpowiedzi czasami, które sobie gdzieś tam wklepaliśmy, wdrukowaliśmy, które wiemy jak powinny brzmieć, jak powinno być. I lepiej nie od razu sobie odpowiadać, tylko po prostu się zastanowić i szczerze sobie odpowiedzieć na to pytanie. I wiecie, czasami prawdziwe motywy naszego serca są ujawniane przez niecelowe zachowania innych. Nie wiem, może zadasz sobie czasem pytanie, dlaczego boisz się danej sytuacji? Jaki motyw za tym stoi? Dlaczego ta akurat osoba cię denerwuje? Może jest tak, że ta osoba cię denerwuje, dlatego że w jakiś sposób blokuje twój ukryty cel. Warto się wtedy zastanowić. Wiecie, to nie jest tak, że ktoś mnie denerwuje. O, tak, coś jest w moim sercu. Nie w tej osobie, w moim sercu. Dlaczego mam chęć uciec akurat przed tym problemem? I czy rzeczywiście jestem rozdrażniony na przykład tym, że ktoś nie przyjął Ewangelii? Czy tak naprawdę jestem rozdrażniony, że ktoś właśnie odrzucił to, co ja powiedziałem? Czy stoi za tym miłość? Czy rzeczywiście chcę kogoś przekonać do jakiejś doktryny, żeby mu pomóc? Czy chcę kogoś przekonać po to, żeby mu udowodnić, że to ja mam rację? Że to ja mam zawsze rację, a ta osoba się myli. To jest dosyć częsty motyw. I kiedy zobaczysz sobie już ten słaby motyw, to wiecie, to nie jest powód do paniki. Kiedy Jezus mówił o zapieraniu się sobie, się sobie tak, to właśnie w dużej mierze miał na myśli egoistyczne motywy, które możesz czasem odkryć. I, I czasami warto po prostu robić coś, co jest właściwe, bez względu na to, jaki motyw jest w Tobie. W naszym podążaniu z Bogiem za, warto sobie zadawać od czasu do czasu pytanie, jakie są moje prawdziwe motywy? Dlaczego robię to, co robię? Czy w ogóle mam jakiś motyw? Bo wiecie, motyw to te, Ja dzisiaj w dużej mierze skupiłem się na tej jakby negatywnej stronie motywu, ale jest też istotna strona ta, ta pozytywna strona motywu. Wiecie, czasami my żyjemy w naszym życiu nie mając w zasadzie motywacji, a w zasadzie inaczej. To jest silne... Wiecie, to, że komuś się coś nie chce, to nie oznacza, że on nie ma motywacji do czegoś. To oznacza, że ma silną motywację w kierunku tego, żeby nie robić nic. W kierunku tego, żeby wiecznie odpoczywać z jakiegoś powodu. Więc to nigdy nie jest tak, że nie masz motywacji. Motywy serca, intencje, to, to są głębiny naszego serca tak naprawdę. I, I które determinują też nasze postępowanie w życiu, które determinują to, co robimy które determinują to w jaki sposób my się odnosimy do ludzi, więc o tyle to jest ważne, żeby dotrzeć właśnie do tego miejsca, gdzie w naszym, naszej duszy, gdzie są intencje i sprawdzić jakie one są. Ja mam to tyle na dziś.